Aktualności Jedenki. Waworobiec zapraszam. Kilkaset zgłoszeń do tej pory i kilkadziesiąt nowych każdego dnia. Coraz więcej pokrzywdzonych przez zonda krypto. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa i prania pieniędzy. A klienci giełdy kryptowalut informują, że nie mogą wypłacić środków i mają zablokowane konta.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 Większość atrakcji będzie dostępna od 1 maja. Póki co można korzystać z przeprawy z jednego na drugi brzeg Wisły. Spór o bobry na Żuławach. Tamtejsze gminy apelują o zdecydowane działania wobec zwierząt. W tym, a, a tym samym czasie Wody Polskie wycofały wniosek o zgodę na niszczenie tam bobrowych. Wójty gminy Gronowo-Elbląskie Marcin Ślanzak mówi, że bobry zagrażają wałom przeciwpowodziowym i bezpieczeństwu mieszkańców. Potrzebne są radykalne kroki.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 Resort klimatu przypomina, że bobry są pod ochroną, ale w sytuacjach zagrożenia możliwe są działania ograniczające ich liczebność. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Od minus 1 do plus 2 stopni cieplej miejscami na wybrzeżu plus 3, a chłodniej na Podlasiu i w obszarach podgórskich minus 3. Na północy kraju mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Wiatr słaby okresami umiarkowany północno-zachodni i północny na wybrzeżu zachodni. W środę na przeważającym obszarze kraju od 12 do 15 stopni. Noc w Polskim Radiu 24.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 ma jakąkolwiek możliwość inaczej. Nieprzedłużenie tego rozejmu, nieprzystąpienie do rozmów to byłoby dla niego ogromne polityczne ryzyko. On może się nie zgodzić na przykład na warunki Teheranu tak wprost? Myślę, że w tej, tej chwili tak jak, tak jak pani słusznie zauważyła dla każdej ze stron nie przystąpienie do rozmów będzie bardzo trudne i będzie oznaczało jakiś rodzaj porażki.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 że dopiero jakieś rażące zaniedbania powinny, powinny je zerwać. Musimy kończyć. Pan prezes pie... O, ja wiem, postawiłam pana w trudnej I, sytuacji, to, przepraszam spokojnie. bardzo, ale dziękuję, tak, dziękuję tak za tę dogadałem. historię. <głos》>, dziękuję za tę historię. Michał Fuja, Superwizjer TVN, współautor e, reportaży poświęconych e, tej historii. Dziękuję.